Cześć moi mili, witam wszystkich bardzo serdecznie Jak się macie, co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku Cieszę się, że znaleźliście trochę czasu, żeby posłuchać czegoś po polsku Jest czas świąteczny i wy wydaje się, że mamy więcej czasu Ale nie zawsze jest to prawda Ja na przykład, jeśli jestem w swoim codziennym rytmie to mam ustalony czas na wszystko. Mniej więcej wiem, co będę robił w różnych porach dnia. To znaczy, co będę robił jak w stade rano, co w południe i tak dalej. Ale kiedy są święta, wtedy plady się trochę zmieniają. Robimy różne rzeczy, których normalnie na co dzień nie robimy. Ja na przykład w święta nie mam czasu dużo na słuchanie albo czytanie, bo spotykam się z rodziną i robię różne rzeczy, których normalnie nie robię. Spodziewam się, że z Wami jest podobnie, mm, ale to nic, bo wiem, że na pewno kiedyś znajdziecie trochę czasu, żeby posłuchać podcastu po polsku. Bardzo mi miło, że mogę robić dla Was te podcasty, że mogę pomagać Wam w języku polskim, Wielką przyjemność sprawia mi, gdy przysyłacie do mnie swoje nagrania. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze mówicie po polsku. Naprawdę to mnie motywuje, żeby uczyć się języków. Zawsze sobie myślę, skoro wy możecie nauczyć się polskiego, to ja na pewno też mogę nauczyć się mówić dobrze w innych językach. <śmiech> Dziś chcę, żebyśmy posłuchali nagrania, które dostałem od Kati, Zróbmy mały eksperyment, dobrze? Teraz posłuchamy pierwszych zdań, zanim Katia powie, skąd jest, jaki jest jej język ojczysty. I jestem ciekawy, czy zgadniecie, skąd jest Katia. Posłuchajmy. Cześć Piotrze. Nareszcie zdecydowałem, um, zdecydowałem się robić nagranie, aby czy powiedzieć, że twoje podcasty są bardzo ciekawe i że często ich słucham. No i co? Jak myślicie, skąd jest Katia? Muszę wam powiedzieć, że ja nie domyśliłbym się chyba. Zatem posłuchajmy dalszej części nagrania, w której Katia opowie skąd jest i jak uczy się polskiego. Nazywam się Katia, jestem francusku. Um, uczyłam się polskiego najpierw ze studentką e, z Polski. Um, ona uczyła mi pierwsze zasady. To było bardzo ciekawe, bardzo dobrze. A potem ona wyjechała. No i um, zaczęła lekcji podczas kilka miesięcy znalazłam inną nauczycielkę ale nie byłam zadowolona z lekcjami, bo wydało mi się, że zawsze zostaję na samym poziomie więc zdecydowałam korzystać z jedną no metodą no i znalazłam twoje podcasty, więc najpierw słuchałam twoje podcasty, często w samochodzie. No i na internecie znalazłam stronę Conversation Exchange i na tym Conversation Exchange znalazłam ktoś, który chce się uczyć francuskiego My rozmawiamy razem co tydzień pół czasu po polsku i pół czasu po francusku więc to dużo pomaga bo oczywiście robię błędy ale teraz mam zazwyczaj rozmawiać po polsku więc nie boję się mówić I Rozmawiamy razem od prawie dwa lata i w tym roku na wakacje pojechałam do Polski do miasta, gdzie ten Polak mieszka. Więc po raz pierwszy spotkaliśmy się na żywo i to było też bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dobre ćwiczenie. Bo spędzaliśmy kilka dni razem z moim mążem i z jego żoną. A jego żona nie mówiła po francusku, a mój mąż nie mówił po polsku. Więc cały dzień musieliśmy i rozmawiać po polsku, po francusku i też tłumaczyć. I to naprawdę dobre, dobre ćwiczenie. I wszystko dobrze się stało. I teraz, jak wróciłam do Francji, my ciągle rozmawiamy co tydzień, jak zazwyczaj. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za podcasty, bo są bardzo ciekawe, bo są różne tematy i to jest bardzo... To mi pomo pomogło. Dziękuję bardzo. papa. Pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Wielkie dzięki. Naprawdę wspaniale mówisz po polsku. Doskonałe rady daje nam Katia. Trzeba rozmawiać, to jest oczywiste. Rozmowa daje nam pewność siebie. Pamiętam swoje pierwsze rozmowy po angielsku przez internet. Cieszę się, że nie było wtedy obrazu, tylko dźwięk <śmiech> Bo byłem tak skupiony na rozmowie Na tym, żeby zrozumieć i mówić po angielsku Że aż byłem cały mokry Naprawdę, moja głowa była dosłownie mokra od potu Zupełnie jakbym przebiegł dwa kilometry To był wielki wysiłek Potem po wielu razach było już o wiele lepiej ale od czegoś trzeba zacząć. Bardzo polecam Wam rozmawianie przez internet. Jest wiele stron, na których znajdziecie wymianę językową. Wielu Polaków chce uczyć się innych języków, więc na pewno znajdziecie kogoś, z kim będziecie mogli ćwiczyć język polski. Dziękuję bardzo, Kati, za nagranie i za rady. To musiało być bardzo interesujące doświadczenie Spotkać się ze swoim przyjacielem, internetowym przyjacielem, który potem stał się zupełnie realnym, prawdziwym przyjacielem. To naprawdę wspaniałe. Wiecie co? W nauce języków chyba najprzyjemniejsze jest to, że pozdaje się nowych ludzi, nowych ludzi. Owszem, czytanie książek, oglądanie filmów w obcym języku jest przyjemne. Ale rozmowa z ludźmi to naprawdę coś wspaniałego Coś magicznego Zupełnie jak święta Kiedy nagrywam ten podcast Jest tuż przed świętami Bożego Narodzenia Myślę, że dla dzieci to specjalny Magiczny czas Pamiętam, gdy byłem dzieckiem To w Wigilię czekałem zawsze na... Pierwszą gwiazdkę Patrzyłem w niebo I szukałem pierwszej gwiazdki Bo Wigilię można zacząć Dopiero gdy na niebie Zaświeci pierwsza gwiazdka Teraz też będę patrzył w niebo czy jest już pierwsza gwiazdka? Mogę się bardzo zdziwić, bo mogę zobaczyć samochód. <śmiech> samochód, który leci gdzieś w kosmosie. Na pewno słyszeliście o tym, że wysłano w kosmos samochód. Tylko po co? Po co wysyłać samochód w kosmos? Wiadomo, czasami ludzie bogaci mają dziwne... Pomysły robią dziwne rzeczy, ale wysyłać samochód w kosmos? Czy to nie tylko taka zwykła zachcianka bogatego człowieka? W końcu kto bogatemu zabroni? Czy myśleliście o tym? Po co w kosmosie jest samochód? Kto go tam wysłał i dlaczego? Dziś właśnie o tym chcę pomówić. Mm, bo to jest bardzo ciekawy temat Tak mi się wydaje, myślę, że jest wiele osób, które nie wiedzą właściwie po co w kosmosie lata piękny, czerwony samochód A lata już prawie od roku W lutym tego roku, 2018, piękny, czerwony Tesla Roadster został wysłany w kosmos w kierunku Marsa ale oczywiście, żeby zrozumieć wszystko lepiej, musimy cofnąć się aż do samego początku. Żeby zrozumieć teraźniejszość, trzeba znać przeszłość. Zatem cofnijmy się kilka miliardów lat, gdy powstało życie na Ziemi. Nie, nie, żartuję. Nie musimy cofać się aż tak daleko. Nie musimy cofać się aż tak daleko w czasie Wystarczy, że cofniemy się około 50 lat W 1971 roku w Afryce Południowej Rodzi się Elon Musk Albo Elon Musk Chyba tak się wybawia Będę wybawiał Elon po polsku Głopak bardzo zdolny Lubię historię o zdolnych ludziach Naprawdę chciałbym być tak zdolny Naprawdę imponują mi tacy ludzie Elon miał 10 lat, gdy nauczył się programować, a za 2 lata napisał grę komputerową, którą sprzedał za 500 dolarów. Dziś Elon Musk jest przedsiębiorcą i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest założycielem firmy PayPal. Prawdopodobnie słyszeliście o tej firmie. To ta, która zajmuje się płatnościami przez internet. Mask założył też firmę motoryzacyjną Tesla, która produkuje samochody elektryczne. Nie byle jakie samochody. W tych samochodach montowane jest oprogramowanie, które umożliwia jazdę autonomiczną, czyli bez udziału człowieka jako kierowcy. Niedawno policja w Kalifornii zatrzymała jedną Teslę, bo zobaczyli przez szybę, że... Kierowca śpi sobie i nie trzyma rąk na kierownicy. Okazało się, że był to właśnie samochód prowadzony przez sztuczną inteligencję. Jestem ciekawy, kiedy pierwszy raz będę mógł pojechać takim samochodem. Czy balibyście się pojechać samochodem bez kierowcy? Pociąg albo metro to co innego. Jadą po szynach, po torach. Ale samochód? Niesamowita sprawa. Ale wracajmy do Elona Maska. Nasz bohater oprócz Paypala i Tesli jest również założycielem firmy, firmy Solar City, która zajmuje się bateriami słonecznymi i akumulatorami. Boring Company to kolejna firma założona przez Elona Maska. Ta firma zajmuje się robieniem mm, albo borowaniem, jak czasami mówimy, borowaniem przekopów pod ziemią, które później mają służyć jako tunele do szybkiego poruszania się. Te tunele będą potrzebne kolejnej firmie. Hyperloop to następna firma Maska. Ta z kolei zajmuje się przyszłościowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Można powiedzieć, że to mega szybkie pociągi przyszłości, poruszające się właśnie w tunelach, które będą robione przez Boring Company. To jeszcze nie wszystko. Jest też firma OpenAI, która zajmuje się rozwijaniem sztucznej inteligencji, już nieraz rozmawialiśmy tutaj o sztucznej inteligencji, na przykład w podcaście numer 229. Jeśli macie chęć, to posłuchajcie również tamtego podcastu. Jednak nie odchodźmy od tematu. Dziś mówimy o ilodzie Masku. Jednej z tych osób, które niewątpliwie przybliżają nas do przyszłości i pokazują nam, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Świetnie, ale co to wszystko ma wspólnego z samochodem w kosmosie? Już wam mówię. Elon Musk ma jeszcze jedną firmę. Ta firma nazywa się SpaceX. Została założona w 2002 roku i zajmuje się niczym innym jak transportem kosmicznym. W tej firmie projektuje się i robi rakiety, rakiety kosmiczne. Rakiety, które mogą przedosić różne rzeczy w kosmosie Na przykład wynieść sztucznego satelitę na orbitę Albo zawieść kosmonautów na międzynarodową stację kosmiczną Która krąży wokół Ziemi Transport kosmiczny jest cholernie drogi Żeby wysłać satelitę na orbitę Trzeba zrobić najpierw rakietę, która go tam zaniesie Rakieta leci na orbitę, zanosi satelitę, a potem spada do oceanu i rozbija się. To jest niezwykle drogie. Za każdym razem, gdy chcesz wysłać nowego satelitę, musisz zrobić nową rakietę. Z samolotami jest inaczej. Samolot służy do wielu lotów, dlatego loty samolotem są tanie, bo nie trzeba do każdego lotu robić nowego samolotu. Elon Musk miał właśnie to w głowie, gdy zakładał firmę SpaceX. Celem firmy było wytworzenie rakiety, która po wystrzeleniu wyniesie ładunek na orbitę. Tam ładunek odczepi się od rakiety, a rakieta odwróci się i wróci do nas, na naszą Matkę Ziemię, ale nie rozbije się. Nie rozbije się tutaj, tylko delikatnie ląduje po to, żeby można było ją wykorzystać następnym razem. Fajnie, prawda? W SpaceX zaprojektowano wiele rakiet. Nie wszystkie potem zbudowano. Pierwszą rakietę Falcon 1 wystrzelono w 2006 roku. I po 29 sekundach rakieta rozpadła się. Kolejne próby również się nie udały. Dopiero czwarta próba była udana. Falcon One w 2008 roku, czyli 10 lat temu, stał się pierwszą prywatną rakietą kosmiczną, która wysłała satelitę na orbitę Ziemi. Potem powstawały kolejne, ulepszone wersje rakiety Falcon. Jednak wciąż nie udawał się powrót rakiety na Ziemię. Rakiety za każdym razem rozbijały się. Pamiętacie, że do tej pory to, że rakiety rozbijały się, było normalne. Jednak firma SpaceX nie poddawała się. W grudniu 2015 roku po raz pierwszy udało się lądowanie rakiety Falcon 9. Rakieta poleciała 200 km w górę, wyniosła na orbitę 11 satelitów, a potem wróciła na miejsce startu i bezpiecznie wylądowała. To było historyczne wydarzenie. Do tej pory rakiety trzeba było budować do każdego lotu osobno. Od tej pory można ponownie wykorzystywać rakiety. W ten sposób za te same pieniądze można zrobić więcej eksperymentów i wysłać więcej ładunków w kosmos. Kosmos powoli się do nas przybliża. Pora teraz na historię z samochodem. Od trzech lat rakiety, które można wykorzystywać wielokrotnie, nie są już science fiction. Można powiedzieć, że to już jest codzienność. No, może nie dosłownie codzienność, ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Wiemy jak to robić To znaczy SpaceX wie jak to robić Jedna rakieta może wynieść w kosmos 23 tony ładunku To jest bardzo dużo Ale w wielu wypadkach nie jest wystarczająco Na przykład jeśli chodzi o misję na Marsa 23 tony to trochę za mało Dlatego SpaceX wyprodukował rakietę jeszcze większą niż poprzednie Falcon Heavy Wygląda jak potrójna rakieta Falcon 9. Ma trzy człony, jest długa na 70 metrów i może wynieść w kosmos 64 tony ładunku. Prawie trzy razy więcej niż Falcon 9. Elon Musk jest wizjonerem i chce wysłać ludzi nie tylko na Księżyc, ale również dla Barsa. Do tego potrzebna jest właśnie taka wielka rakieta Rakieta, która nie tylko może wynieść w kosmos duży ładunek Ale taka, którą można użyć wiele, wiele razy Każdy z członów tej rakiety może wrócić na Ziemię osobno Od 1973 roku nie mieliśmy tak potężnej rakiety Niestety tamta rakieta Saturn która wyniosła ludzi na księżyc była jednorazowa nie można użyć jej znowu man, na świecie są ludzie którzy już wszystko widzieli i mają sporo hajsu sporo forsy do wydania Yusaku Moazewa Japoński miliarder wykupił już u Elona Muska wycieczkę dookoła Księżyca. Do tego potrzebne są rakiety wielokrotnego użytku. Elon Musk mówi, że nie polecą Falconem Heavy, tylko prawdziwą bestią, rakietą jeszcze większą i jeszcze mocniejszą. Ale o tym porozmawiamy innym razem. Dobra, wracamy do naszego czerwonego samochodu. 6 lutego w tym roku był dzień specjalny. Pierwszy lot rakiety Falcon Heavy. Oczywiście w takich przypadkach jako ładunku nie używa się prawdzie, prawdziwych satelit. Wiadomo, za pierwszym razem może coś się nie udać, więc drogi ładunek nie jest najlepszym pomysłem. Nawet jeśli ktoś ma mnóstwo pieniędzy. Żeby sprawdzić, jak wszystko działa, trzeba jednak włożyć coś ciężkiego jako ładunek. Elon Musk postanowił, że zrobi swojej firmie trochę reklamy. W końcu SpaceX to nie jest NASA, która bierze pieniądze od amerykańskich podatników, tylko firma prywatna. Jeśli nie mówi się o tym, nikt się tym nie interesuje, to nie ma też dodatkowych pieniędzy i nie można robić nowych rakiet. Dlatego Elon Musk zamiast wysłać w kosmos ogromny kamień, postanowił wysłać jeden z pierwszych egzemplarzy samochodu Tesla. Pamiętacie tych samochodów elektrycznych, które produkowane są przez firmę Elona Muska. W dodatku nie wysłano wszystko jedno jakiego auta, tylko jeden z pierwszych egzemplarzy. Egzemplarz, który należał do właściciela tej firmy, do Ilona Maska, do którego włożono do tego samochodu, włożono manekin ubrany w strój kosmonauty. Samochód wysłano na orbitę Marsa. Celem było sprawdzenie, czy uda się wysłać ładunek na Marsa. Tesla nie wyląduje oczywiście na Marsie. Będzie orbitować wokół Marsa. Przynajmniej takie było założenie. W tej chwili y, samochód ponoć oddala się już od Marsa. Można sprawdzić jego położenie na stronie whereisroadster.com Elon Musk zadbał o kilka bardzo ciekawych szczegółów Z radia samochodowego Słychać piosenkę Davida Bowie Space Oddity Ale to nie jedyny dysk na pokładzie auta Jest tam również dysk z zapisem sztuki i kultury na ziemi Coś podobnego jak już kiedyś było wysłane razem z Voyagerem Tylko wersja bardziej współczesna na YouTube możecie zobaczyć zapis transmisji na żywo ze startu Falcona Heavy. Widać jak rakieta startuje, potem człony się rozdzielają i wracają na Ziemię. Dwa człony lądują prawie równocześnie. Trzeci człon nie wylądował, ale to nic nie szkodzi. Potem widzimy samochód obracający się na tle Ziemi widzianej z kosmosu. Wszystko to było można oglądać w internecie takie jest właśnie wytłumaczenie taka jest odpowiedź na pytanie po co w kosmosie lata samochód oczywiście wszystko to było tylko próbą teraz, kiedy już wiemy, że wszystko działa jak trzeba teraz można zacząć wykorzystywać to na poważnie ale jak? pamiętacie japońskiego miliardera który chciał polecieć dookoła księżyca on nie poleci Falconem Heavy Kolejna rakieta jest Następnym projektem Rakieta BFR Big fucking rocket Będzie miała Ponad 100 metrów I będzie mogła wynieść w kosmos 150 ton W tym 100 ludzi Pierwsze loty próbne mają się odbyć W 2022 roku a loty z ludźmi dwa lata później. Rakieta BFR będzie mogła zabrać ludzi nie tylko wokół Księżyca, ale również na Marsa. Elon Musk chce przekształcić Marsa w drugą Ziemię. Czy to się uda? Zobaczymy. Ale w tym momencie ma największe szanse ze wszystkich. I znowu wracają wielkie pytania. Czy tam, gdzieś daleko, daleko jest jeszcze inne życie? Czy są tam istoty, które mają swoje święta, swoje problemy i radości? Kiedy myślę o gwiazdach, kosmosie, galaktykach, zawsze ogarnia mnie niesamowite uczucie, Małości Nieważności pewnych spraw Czasami myślimy, że nasze sprawy są bardzo ważne I kiedy pomyślę o kosmosie, o jego wielkości Wszystkich tych sprawach Wtedy czuję się naprawdę malutki Dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś To już koniec naszego dzisiejszego spotkania Dziękuję Kati za wspaniałe nagranie Proszę Was o nagrania. Czekam na następne nagrania, bo to bardzo motywujące dla mnie. Zapraszam Was również do korzystania z moich materiałów. Piszcie do mnie, jeśli macie pytania. Chętnie Wam pomogę. Czekam na listy od Was. Wszystkim którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia życzę wesołych świąt a pozostałym życzę miłego dnia trzymajcie się zdrowo uważajcie na siebie i do usłyszenia następnym razem pa, pa. kontrola lotu do majora Toma kontrola lotu do majora Toma proszę zażyć swoje pigułki białkowe i włożyć hełm Kontrola lotu do majora Toma. Odliczanie rozpoczęte, silniki włączone. Kontrola zapłonu, i niech Bóg macie w opiece. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odlot. Tu kontrola lotu do majora Toma. Naprawdę sprostałeś z zadaniu i gazety chcą wiedzieć, czy czyje koszulki nosisz. Teraz czas opuścić kapsułę, jeśli się odważysz. Tu major Tom do kontroli lotu. Przechodzę przez drzwi i dryfuję w najbardziej osobliwy sposób. Gwiazdy wyglądają dziś zupełnie inaczej. Odtąd siedzę w mojej blaszanej puszce. Daleko ponad światem, planeta Ziemia jest niebieska i nic więcej nie mogę zrobić. Chociaż przemierzyłem 100 tysięcy mil, czuję się niezwykle spokojny i myślę, że mój statek kosmiczny wie, którą drogą lecieć. Powiedz mojej żonie, że bardzo ją kocham. Ona wie. Kontrola lotu do Majora Toma. Zasiek. Twój obwód jest zepsuty. Coś jest nie tak. Czy mnie słyszysz, majorze Tom? Czy mnie słyszysz, majorze Tom? Czy mnie słyszysz, majorze to? Czy mnie, czy mnie, czy mnie? Tutaj dryfuję wokół mojej blaszanej puszki, daleko ponad księżycem. Planeta Ziemia jest błękitna i nic nie mogę zrobić. zapraszam na realpolish.pl